To są informacje Polskiego Radia 24. Putin ogłasza zawieszenie broni na Ukrainie na czas świąt. W Polsce brakuje miejsc opieki paliatywnej i pracowników hospicjów, ostrzegają eksperci. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Faderland, powalczy w Cannes o Złotą Palmę. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni w konflikcie na Ukrainie na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Ostrzały mają być wstrzymane od 11 kwietnia od 16 czasu moskiewskiego do końca 12 kwietnia. Wcześniej prezydent Ukrainy Władimir Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy. Unijne państwa już teraz powinny zacząć uzupełniać zapasy gazu przed zimą. Takie jest zalecenie ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Zaproponowali, że mówili, że wojna na Bliskim Wschodzie nie jest obecnie zagrożeniem dla dostaw gazu. Natomiast Unia musi przygotować się na długotrwałe skutki tego konfliktu. Unijne przepisy nakazują, by magazyny z gazem w krajach członkowskich były zapełnione w 80% do listopada i zwykle państwa zaczynają zapełnianie ich po wakacjach. Teraz jednak, jak informuje Komisja Europejska, wcześniejsze uzupełnienie zapasów jest najlepszym rozwiązaniem, by uniknąć pośpiechu pod koniec lata. Grupa koordynacyjna do spraw gazu problemów z dostawami błękitnego paliwa na razie nie przewiduje, podobnie jak Grupa do spraw ropy. Natomiast obecnie problemem dla Europy są wysokie ceny energii.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 W Polsce jest coraz więcej miejsc do opieki terminalnej, ale wciąż za mało ostrzegają eksperci. Tym bardziej, że społeczeństwo się starzeje, mówi profesor Tomasz Dzierżanowski z Uniwersytetu Medycznego. Samych ośrodków opieki stacjonarnej, czyli hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny medycynie jest 260, więc tego jest bardzo dużo. 60 placówek prowadzi Caritas, więc wydawałoby się, że ta sytuacja jest niezła, skoro jesteśmy w czołówce, a jednak mimo wszystko ta liczba i placówek, i miejsc, i łóżek, to wszystko jest niewystarczające. Brakuje też pracowników. Doktor Katarzyna Moszczyńska mówi, że studenci potrzebują nauki, jak radzić sobie z umieraniem i śmiercią. To bardzo istotne, a to jest temat wciąż kulejący i niestety taki poboczny. Młodzi ludzie, którzy wkraczają w świat medycyny i zaczynają rzeczywiście studiować ją, na początku są pełni tej empatii, pełni zaangażowania, tracą to gdzieś w zderzeniu z trudnymi momentami, kiedy zdarzają się z pierwszą śmiercią, z pierwszą utratą pacjenta, nabierają takiej gruboskórności, tracą gdzieś tą empatię. Zdaniem dr Moszczyńskiej, kierunki związane z geriatrią i opieką paliatywną wydają się przyszłym lekarzom mało atrakcyjne i nieopłacalne. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Faderland, będzie mieć premierę na festiwalu filmowym w Cannes. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Faderland stanowi dopełnienie tak zwanej czarno-białej trylogii Pawlikowskiego,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 Prognoza pogody, ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich województw, dodatkowo dla lubelskiego i podkarpackiego zostały wydane alerty przed oblodzeniem w nocy od minus 3 do minus 7 stopni przy gruncie. A jutro na południowym zachodzie słabe opady deszczu, szczególnie wieczorem. Temperatura w dzień od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie kraju. 5 minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko, jak to możliwe rozmów pokojowych z Libanem. Według medialnych doniesień na rozpoczęcie negocjacji nalegał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Komentarz do tego już niebawem po godzinie 22.30. A już teraz zapraszam Państwa na audycję Więcej niż Kryminał. Tym razem wracamy do korzeni gatunku i rozmawiamy o czystym kryminale z jednym z najważniejszych polskich autorów Robertem Małeckim. więcej niż kryminał. Witam państwa Grzegorz Kalinowski i więcej niż kryminał. Dzisiaj naprawdę będzie to czysty kryminał. Państwo się przyzwyczaili do tego, że czasami są jakieś zwroty akcji, u nas że idziemy w kierunku szpiegostwa, jakiejś historii w kosmosie. Dzisiaj naprawdę czysty kryminał, a o tym, że tak jest i będzie. Świadczy imię i nazwisko naszego gościa. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Robertem Małeckim. Witam Cię. Cześć Grzegorz, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Pisarz, pisarz i to jeden z tych pisarzy, którzy proszę Państwa mają własną domenę w internecie i zajmują się już tylko i wyłącznie pisarstwem. To jest proszę Państwa coś, o czym marzy większość z nas. Żeby nie robić już nic innego, tylko pisać Książki, ile lat to trwa? Bo czasami się rozmawia z bardzo optymistycznie nastawionymi do życia młodymi ludźmi którzy mówią proszę pana, a jak to jest, żeby tak zostać pisarzem i pisarzem być tylko i wyobrażają sobie, że to trzeba napisać jedną książkę, ten jeden traf, mieć ten pomysł w głowie, mieć to know-how i już wszystko pójdzie z górki. No to jestem zaprzeczeniem kompletnym tego, o czym mówisz, bo do, droga do debiutu była właściwie usłana porażkami i trwała 7 lat. Napisałem powieść tak głupią, że tego ustawa nie przewiduje i rozesłałem ją niestety do wszystkich możliwych wydawców w tym kraju. Do dzisiaj nikt się w tej sprawie w sprawie tej powieści nie odezwał, co świadczy o jakości tego tekstu. 7 lat zajęło mi dojście do debiutu, to był 2016 rok, kiedy pojawiła się moja pierwsza opowieść, pierwszy tą serii o Marku Benerze, takim dziennikarzu toruńskim. Bardzo sensacyjna opowieść na granicy wiarygodności, więc ja nawet niespecjalnie lubię do niej wracać myślami. Jakoś niespecjalnie chyba po latach lubię tą opowieść. Zauważam w niej sporo, sporo braków i sporo takich niedociągnięć. Ale okej, okay, taki był to czas, takie były moje możliwości. Później mam nadzieję, że trochę to się pozmienia Miało, ale pytałeś o to, ile lat zajęło mi dojście do momentu, w którym mogłem zrezygnować z mojej pracy zawodowej. Więc od 2016 do 2020 roku... W pracy zawodowej e, inna niż pisanie. Lat. To jest nie tylko samo pisanie, ale także jeżdżenie na spotkania autorskie, na festiwale, na targi książki. No to tego było już tak dużo w pewnym okresie, że wiesz, ja brałem urlop po to, żeby jeździć na te spotkania. W związku z tym jak wyczerpałem urlop, to już nie miałem czasu na to, żeby odpocząć, a tu trzeba było pisać książki i dalej jeździć. Więc sytuacja stawała się trochę podbramkowa, jeśli chodzi o dysponowanie zasobem czasu i w 2020 roku rzeczywiście odszedłem z pracy zawodowej tej etatowej, założyłem firmę, działalność gospodarczą. Bo... Czy w związku z tym kupiłeś przyczepę kempingową i tak jak kolarze z największych zawodowych grup czy kampera, ci najwyżej pozycjonowani Kolarze, największe gwiazdy jeżdżą, jeżdżą kamperami, dlatego że tam mają mikroklimat w środku, specjalnie filtrowane powietrze. Specjalnie uwaga, dobierany materac, aby ten czempion kolarstwa mógł wypocząć. Więc czytając ostatnią twoją powieść, rumor doszedłem do wniosku, że może tak wygląda twoje życie. Masz takiego kampera i tym kamperem, swym swoim przenośnym domem, jeździsz ze spotkania na spotkanie. Ha. To by było piękne, marzył mi się kiedyś, wypad kamperem po krajach bałtyckich, powrót z Skandynawią i tak dalej, i tak dalej, potem promem, ale na razie nie udało się tego marzenia zrealizować, czy mówiąc prosto, rumor jest jakąś próbą powrotu sentymentalnego do tamtego okresu, to chyba trudno byłoby mi powiedzieć. Moja inspiracja do poruszenia kamperów wzięła się z amerykańskiej kinematografii, a właściwie z amerykańskiego serialu Breaking Bad. Kiedy zaczynałem w ogóle pisać rumor, miałem takie marzenie, żeby napisać trochę amerykańską powieść na polskim gruncie. Przy okazji chciałem pozdrowić Maćka Jabłońskiego, który w twojej audio wersji rumoru, rumora, tak, bo to jest postać, a nie y, odgłos. Zagrał postać y, tego, tego, tego, tego złego. Ja Maćka znam od lat ho, ho, ho, dwudziestu paru, jeśli nie 30 i no, to, to, to bardzo przyjemny, dowcipny człowiek, a tutaj naprawdę zagrał niezłego gada i w dodatku w tak przekonujący sposób, że zapytałem się ja był słuchaj, czy poprawiałeś te dialogi, czy, bo to brzmi tak, jakbyś ty naprawdę to mówił. Nie, nie, nie, wszystko, wszystko tak, jak napisał Robert Małecki. No, pomyślałem sobie hmm, no to Robert Małecki świetnie napisał te dialogi, a, a ty się świetnie w to hmm, wkleiłeś. To jest tak tytułem no, nie chcę po prostu zdradzać o co, o co chodzi w tej przygodzie rumora, czyli posiadacza serwisu kamperów, przyczep kempingowych i sprzedawcy tychże. Przejdę do płynnie kamperami do y, tematu szkockiego. Do Szkocji ciężko byłoby dojechać kamperem, to już byłaby naprawdę taka dość ekwilibrystyczna podróż. Można byłoby go tam wynająć i, i pojechać sobie lewą stroną. Jeździłem po Wielkiej Brytanii, jeździłem po Australii. Jest to proszę państwa możliwe, co prawda nie kamperem, ale, ale no da radę. Można się, można się przyzwyczaić do tej anomalii y, brytyjskiej. A mówię o Szkocji dlatego, że muszę ci bardzo podziękować nie tylko za twoje kryminały, nie tylko za rumora, który naprawdę mnie poruszył i był taką bardzo fajną przygodą z bardzo dobrym słuchowiskiem, ale także dlatego, że poznałem Iana Rankina. Na stronie Roberta Małeckiego ja i Sir Ian Rankin. Jesteśmy w Edinburgh. Jak doszło do tego spotkania? Bo Ian Rankin naprawdę ma tytuł szlachecki i dostał go za pisanie kryminałów. W sposób zupełnie niezwykły udało mi się spotkać z ludźmi, którzy są z Torunia, myślę tutaj o Kasi i Maćku Dokurno, ale którzy od lat, od wielu, wielu lat mieszkają w Edynburgu. Niektórzy w tym Edynburgu promują polską literaturę i wyobraź sobie sytuację, w której pojechałem do, do Edynburga na to zaproszenie Kasi i Maćka, na spotkanie autorskie w Edynburgu. No i na obiedzie, gdzieś sobie siedzimy, Maciek mówi, że słuchaj, no zazwyczaj naszym autorom, których tu zapraszamy, obdarowujemy czymś szkockim, ale... W swoim przypadku pomyśleliśmy sobie, że, że zrobimy coś innego. I Macie Kać czy Kasia, już nie pamiętam, wyciągają kopertę z mailem od Jana Rankina, w którym to Jan Rankin mówi, że z wielką przyjemnością przyjedzie do Polski. No i w tym mailu była jeszcze informacja, że. Że Ian zaprasza nas na piwo do Oxford Bar e, następnego dnia w niedzielę, więc, więc wiesz, no to, to już w ogóle, to, to już był kosmos jakiś po prostu. Proszę ja to, Państwa, zaproszenie jest, jest przez, przez Iana Rankina do Oxford Bar to jest tak, jakby mm, autor powieści Szpiegowskiej zaprosił państwa do siedziby MI6 w Londynie, tak, bo Oxford Bar to jest takie miejsce, w którym tak, tak. spotykają się bohaterowie policjanci z powieści Jana Rankina. Tak, niezwykłe, niezwykłe miejsce, tuż obok właściwie samego ścisłego centrum Edynburga. Tam po raz pierwszy miałem okazję spotkać się z Janem, po, porozmawiać z nim, wiesz o jego wizji pisarskiej, zapytać mistrza, jak on, to, jak on to robi, bo przecież do tego najczęściej się sprowadzają tego typu spotkania do, do takiego wzajemnego, wzajemnej wymiany doświadczeń. To jest rzecz absolutnie niezwykła. No, facet, który zgarnia nagrody wiesz, no, w całej Europie, nominacje do nagród w Stanach Zjednoczonych, do Edgara Allan Poe Award, no to, no to to są rzeczy, które do której nie spotykają, mówiąc wprost, wielu autorów, że raczej to na palcach pewnie, jak to Mariusz Czubaj mówi, na palcach ręki drwala można byłoby policzyć. Więc postać absolutnie niezwykła, przy czym też niezwykle skromna i niezwykle zdystansowana do swojego sukcesu ogromnego. Do tego, co udało się osiągnąć, do tytułu szlacheckiego, do tytułu doktora honoris causa na, na kilku uniwersytetach. I ja mówię mu o swoim doświadczeniu, że jestem autorem, który wziął się z czytania powieści kryminalnych. że Dla mnie czytanie powieści kryminalnych uruchomiło mnie jakoś pisarsko albo uruchomiło inaczej moje marzenie o tym, żeby być autorem powieści kryminalnych. I Jan Rankin powiedział mi, że on nigdy nie czytał powieści kryminalnych. Co więcej, niespecjalnie chyba nadal je czyta, ale to już nie jest istotne, tylko chodzi mi o to, że on był zafascynowany opowieściami bardziej podróżniczymi, przygodowymi. I kiedy sam ze sobą usiadł i chciał porozmawiać o tym, czym będzie się zajmował literacko, wybrał kryminał, dlatego że uznał, że najszybciej dojdzie dzięki kryminałowi do tego, żeby utrzymywać się z pisania. Tak narodził się John Rebus, który, jak się okazało, po kilku tomach dopiero, otrzymał polskie korzenie. Więc to, to są też niezwykle ciekawe historie, których mogę już teraz śmiało powiedzieć, będziemy mogli wysłuchać już wkrótce, bo 25 kwietnia w Toruniu na pierwszym autorskim spotkaniu Jana Rankina w Polsce. O, to piękna informacja. 25 kwietnia Toruń. Gdybyś jeszcze był łaskaw powiedzieć, gdzie i o której... Ależ oczywiście, nie, nie powiedziałem tego, z, bo mam to wszystko w głowie pewnie i, i, i zapominam o takich najważniejszych informacjach, ale dodaję, że oczywiście w Książnicy Kopernikańskiej, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Słowackiego 8 w Toruniu, bo tam odbywa się cały gwiazdozbór kryminalny Kujawy, i pomoże. Nasze spotkanie z Janem Rankinem, jeszcze nie chciałbym tutaj wyprzedzać faktów, ale wydaje mi się, że około godziny 18, 18.00, 18.30 wkrótce ogłoszenie programu i tam będą szczegółowe informacje zawarte. I dodam jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ to spotkanie nie doszłoby do skutku jak gdyby nie wspomniany kulturalnik, o którym już zdążyliśmy powiedzieć i oczywiście wsparcie, ogromne wsparcie wydawnictwa Albatros, polskiego wydawcy powieści Jana Rankina. Jeszcze kilka słów o Janie Rankinie. Dzięki Tobie zacząłem czytać o perypetiach inspektora Rebusa i rzuciłem się na to tak trochę kompulsywnie. Zacząłem od końca, czyli od 23. tomu, pieśń na mroczne czasy, kiedy zorientowałem się, że, że ów szkocki gentleman jest już na emeryturze. I potem kolejna, która mi weszła pod rękę, to był w domu kłamstw, też emerytura oczko wcześniej, więc teraz jestem spragniony, zaciekawiony tych czasów, kiedy rebus nie jest takim złośliwym staruszkiem, to może nie złośliwy to jest, staruszek jeszcze nie tak bardzo, ale na pewno jakimś człowiekiem już poza wiekiem średnim, który ma swoje kłopoty zdrowotne i może nie impetem, ale z taką pewną śmiałością, Przenika do śledztw swoich kolegów z Edynburga. Bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam tę serię i tak jak mówię jestem zaciekawiony i będę sięgał głębiej. Nawet specjalnie ukuto dla Rankina sformułowanie, że to jest tartan noir. Mam coś w opozycji do tego. Nie wiem czy zaciekawiła cię Szkocja poza inspektorem Rebusem i agentem 007. I czy usłyszałeś o kimś, co się nazywa Hamish Macbeth? O nie, więc z przyjemnością posłucham. Hamish Macbeth to jest kompletnie inna postać, kompletnie inna historia. To nie jest Edynburg, to jest Highland. To jest mała wioska, w której, w górach, w której jest posterunek policji, w którym siedzi tylko. Jeden policjant, jak mu podsyłają drugiego, to on jest wściekły, bo on z posterunku policji tak naprawdę czyni swój dom prywatny, w którym hoduje świnki, kury, robi z tego takie gospodarstwo, jeździ starym land rowerem po okolicy, ze wszystkimi się wita i w zasadzie chce mieć spokojne, wiejskie, żeby nie powiedzieć wsiowe życie, tylko od czasu do czasu kogoś tam mordują. Przyjeżdżają oczywiście policjanci z zewnątrz, ale i tak... Na koniec chemisz Macbeth rozwiązuje sprawę. To jest komediowy cykl. Pani, która nazywa się, nazywała się Marion Chesney, pisała pod pseudonimem MC czyli od Marion Chesney, skrót autograf Beaton. Napisała kilkadziesiąt powieści. Zmarła w roku 2019, ale, ale pozostawiła po sobie no, postać tak mocną, że oczywiście BBC sięgnęło po nią i nakręciło serial. Nie do końca polecam ten serial. I zwolennikom lżejszej powieści takiej szkockiej, chmielewskiej, niewątpliwie chemisza Macbetta. To w takim razie próba drugiego trafienia w Szkocję. Czy oglądałeś Department Q? Zacząłem oglądać rzeczywiście. Z innych powodów musiałem przerwać, chociaż przeogrywa mnie ta opowieść i będę musiał do niej wrócić. To ja Cię podziwiam, albo, albo inaczej mówiąc nie zazdroszczę, bo... <laughs> Dla mnie, żeby się oderwać od departamentu Q, albo żeby być zmuszonym do oderwania się, to, to, to oznacza, że albo trzeba mieć no, nieprawdopodobny silny charakter i jakąś spójność wewnętrzną, żeby po prostu w pewnym momencie wstać i odejść od telewizora, albo mieć taki natłok obowiązków, żeby, żeby to zmusiło człowieka do... Porzucenia niezbyt przyjemnego śledczego, niejakiego karla Morka, naprawdę nieprzyjemny facet, który w Edynburgu zostaje zesłany do czegoś, co przypomina oddział kulawych koni w powieści szpiegowskiej. No i tu muszę znowu się uderzyć w piersi, bo tyle dobrego o kulawych koniach słyszałem, a jeszcze ani nie czytałem, ani nie oglądałem, więc tu znowu znowu mnie obnażasz kompletnie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie obnażam, znów podziwiam cię jako człowieka, który jest w stanie nie oglądać seriali i tutaj, tutaj tak. moglibyśmy jako przerywnik puścić piosenkę Kazika, nie mam czasu wcale, bo oglądam seriale. Department Q który już poznałeś, to jest takie miejsce, do którego syłają niechcianych policjantów. To znaczy, no zwolnić ich nie wypada, albo nie można, albo nie powinno się, no więc w piwnicy urządzili im w kazamatach biuro, jeszcze w dodatku z urzędu pracy dorzucili im emigranta z Syrii, którego trzeba było gdzieś zatrudnić, to tam y, poszedł. No taka trochę groteska, trochę rzecz bardzo mocna, wszystko tak jak kulawe konie, jeżeli państwo nie oglądali albo nie czytali kulawych koni, powieść, seria powieściowa. Kulawe konie jest y, świetna, gorąco to polecam. Poleca także Vincent Sewerski, czyli były szpieg z zawodu, a znakomity pisarz, któremu właśnie ta groteskowa akcja się spodobała, ale serial ma Gary'ego Oldmana. Jedna z najlepszych ról Gary'ego Oldmana, on grając Jacksona Lamba, no, wynosi ten serial ponad wszelkie możliwe poziomy. Ktoś powiedział, że jak widzi, jak Gary Oldman pojawia się na ekranie, to wręcz czuje ten niemiły zapach, który unosi się od Jacksona Lamba. Tak znakomicie to wszystko jest wyreżyserowane i zagrane przede wszystkim przez wielkiego brytyjskiego aktora, Sir Gary'ego Oldmana. I uwaga proszę Państwa, Gary Oldman otrzymał tytuł szlachecki Później niż Ian Rankin. I to o czymś mówi o pozycji Jena Rankina, który ten tytuł otrzymał, a ty miałeś okazję z nim spędzić wieczór przy piwie w kultowym. Nadużywane jest to słowo, ale w przypadku twórczości Jena Rankina słowo kultowy bar Oxford ma swoje pełne pokrycie w rzeczywistości. Gdzie zaprosisz Sir Rankina, Sir Ayana w Toruniu? A to jest dobre pytanie. Nie ma takiej kultowej, tak kultowej knajpy jak Oxford Bar, ale kilka innych na pewno się znajdzie i mam nadzieję, że polskie piwo będzie Janowi smakowało. Na pewno znajdziemy czas na to, żeby zwiedzić Toruń. Bardzo mu na tym zależało. Spełnimy tę prośbę, ale ponieważ powiedziałeś trochę o serialach, przypomnijmy jeszcze, że jest serial poświęcony Johnowi Rebusowi na BBC. Podobno tworzy się druga, drugi sezon tej opowieści. Ja nie miałem znowu okazji oglądać. Nie wiem, czy ona jest dostępna gdzieś na polskich platforma, więc to jest osobna historia. Nie wiem też, czy chcę ją oglądać ze względu na wyobrażenie Johna Rebusa, które może lec w gruzach po obejrzeniu serialu, nawet jeśli to będzie znakomity serial, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o jednej e, pisarskiej serii, która dotyczy Szkocji, tym razem hebrydów zewnętrznych, e, Petera Mayas. To znakomita opowieść, e, taka trylogia z tych z Finem e, Macleodem, więc naprawdę arcydzieło również kryminalne i Peter May tutaj spina się na wyżyny opowieści kryminalnej, takiej właśnie chłodnej, osadzonej, tak jak wspominałeś trochę o, o Magbecie właśnie, to, tak jak tutaj mamy do czynienia z policjantem odciętym po prostu od cywilizacji i od świata, który musi się zmagać z pewnymi starymi sprawami kryminalnymi. To jest też niezwykła historia. Ale wróćmy do Jana Rankina, zapraszamy jeszcze raz do Torunia na 25 kwietnia, to jest sobota, na Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze do Książnicy Kopernikańskiej przy Słowackiego 8. Znakomicie, ja zakończę takim sakramentalnym y, pytaniem. Y, wiem, że pisarze nie zawsze czekają na to pytanie, ale zapytam kolegę pisarza. Rumor jest ostatnią jak do tej pory twoją powieścią. 2025 rok, a co w roku 2026? Jakie są twoje literackie twórcze plany? To ja jeszcze tylko spostuję, jeśli pozwolisz, bo rzeczywiście w 2025 pojawiła się jeszcze zmora czarna toń, kontynuacja zmory, która to będzie zmorą serialową. Mam nadzieję, że już wkrótce na HBO Max z udziałem pani Magdaleny Cieleckiej. Ale to nic nie szkodzi, że o tym zapomniałeś. Ja sam już o tym nie pamiętam. Natomiast w 2026 roku w czerwcu pojawi się moja powieść Standalone o 93 roku w Toruniu. A więc o latach. Co tu dużo kryć? Przestępczości mafijnej, grup mafijnych, wy... Łudzeń, Haraczy, więc będzie to bardzo brutalna, brudna, męska opowieść o tamtych czasach. A obecnie pracuje nad powieścią, która pojawi się jesienią i będzie to kolejny, tom z cyklu o policjantach Archiwum Miks o Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu o 07. Nie czytałem jeszcze nic z tej serii, ale właśnie zwróciło moją uwagę nazwisko Borewicz. To są kuzyni, czy to jest y, przypadek? Ach, ach, czysty przypadek. Jeżdżę po Polsce, po spotkaniach, na spotkaniach autorskich zawsze pytam o to, czy znają u siebie na miejscu policjantów kogoś z nazwiskiem Borewicz czy ktoś zwraca się do nich wówczas z tą ksywką 07, ale nie trafiłem jeszcze na takiego policjanta, na policjanta o nazwisku Borewicz w polskich służbach. Cały czas mnie to bardzo ciekawi. Jeśli ty byś gdzieś tam trafił, to dawaj koniecznie znać. Bo to trochę jest tak, jak z tym Johnem Rebusem, którego Jan Rankin powołał do życia i mówił mi, że kiedy przyjedzie do Polski, bardzo by chciał kogoś spotkać o nazwisku Rebus. Bo to, to jest też nazwisko w Polsce spotykane. Jeżeli już mówimy o różnego rodzaju przypadkach i policyjnych, może nie nazwiskach, ale skojarzeniach, no to wśród warszawskich czy podwarszawskich kryminalnych są pasierbowie Bogusława Lindy. O. tak, tak, to tak. Tak, dobre. tak, tak, tak. Ja natomiast w swojej powieści umieściłem postać przełożonego mojego głównego bohatera czy współgłównego bohatera, bo to jest seria, której jest i policjant i dziennikarka. Jego przełożonym jest oficer, którego wszyscy nazywają majorem. Dlaczego go nazywają majorem? Bo ma na nazwisko Wołczyk. Czyli jak przełożony porucznika Sławomila Borewicza. Lubimy się bawić tymi nazwiskami. Życzę Ci dobrej zabawy mimo pełnej powagi, jaka jest zawarta w Twoich powieściach i oby udało się znaleźć jakieś godne miejsce, żeby Jana Rankina ugościć w Toruniu. Może jakiś lokal związany z Grzegorzem Ciechowskim. Wtedy byś mu miał okazję opowiedzieć, kto to był. No tak, masz rację. Tu by można było nawiązać do e, samych źródeł, do muzyki Grzegorza Ciechowskiego, ale do muzyki także innych znakomitych twórców z Torunia. Wspomniałe się o Bogusławie Lindzie, a przecież i Pan Bogusław związany e, z Toruniem, z tym miastem, więc rzeczywiście jest tu, jest tu sporo takich nawiązań, które będzie można przy okazji jakiegoś jednego lub drugiego piwa z Ianem e, e, dotknąć. A i tak pewno skończy się na skojarzeniach z Mikołajem Kopernikiem, no bo któż jest słynniejszy od Mikołaja Kopernika? Jest jeszcze pewien zakonnik, ale podejrzewam, że to nie jest dobry <laughs> kierunek w poszukiwaniu pubów. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za Nie. rozmowę. Dziękuję Ci za Twoje książki, ale przede wszystkim dziękuję Ci za Jana Rankina, bo o tobie ktoś mi już tam kiedyś opowiedział. Natomiast o Janie Rankinie, ty byłeś tą osobą, która mnie skierowała na karty jego powieści. Tym bardziej się cieszę, mimo że 6.0 na znanym portalu, prawda? <śmiech> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu więcej niż kryminał i jak zwykle spotkamy się za tydzień. Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Autopromocja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 Minęła 22.30 Waworowiec zapraszam. Kreml ogłosił wielkanocny rozejm w wojnie z Ukrainą. Ma obowiązywać na prawosławne święta wielkanocne 11 i 12 kwietnia. W komunikacie przekazano, że Władimir Putin polecił wojskowym przerwanie działań bojowych jednakże odwiedzi oddziały mają być gotowe do przerwania wszystkich możliwych prowokacji i wszelkich agresywnych działań ze strony przeciwnika. Wcześniej prezydent Ukrainy również proponował rozejm na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Władimir Załański zastrzegł, że jego kraj jest gotowy do zawieszenia broni na ten czas, ale podkreślił, że nie nastąpi to za cenę godności i niepodległości. Bardzo dużo emocji, padały mocne słowa, sześcioro nowych wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta. Karol Nawrocki nie pojawił się w Sejmie, a akt ślubowania został mu przekazany przez biuro podawcze. W sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego prezydent abdykował, tak skomentował to premier Donald Tusk, a rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że prezydent miał obowiązek przyjąć ślubowanie. Prezydent jest obowiązany do bycia świadkiem tego wydarzenia. Nie jest w tej sprawie kimś, do kogo należy jakakolwiek decyzja. Prezydent nie może odmówić ślubowania. To nie było żadne zaprzysiężenie, mówi z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Uważa, że jest to niszczenie państwa i praworządności. Istotą tego, co się stało, jest po prostu całkowite odrzucenie zasad praworządności. Mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z deliktem, czy nawet szeregiem deliktów o charakterze karnym. Nowi sędziowie byli po południu w siedzibie Trybunału. Spotkał się z nimi prezes Bogdan Święczkowski, ale tylko dwójce tym, którzy ślubowali w Pałacu Prezydenckim, przekazał gabinety i przydzielił sprawy. Niemal 100 dzieł z 10 krajów w nowej, na nowej wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nosi ona tytuł „Gotyk w Karpatach”. Na ekspozycję trafiły dzieła nie tylko z kraju rejonu Karpat, ale także Austrii i Niemiec. Mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski.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 33 minuty po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Rząd Izraela otrzymał polecenie od Benjamina Netanyahu, by rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. Jak zaznaczył Netanyahu, mają się one rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. Oświadczył również, że negocjacje mają koncentrować się na rozbrojeniu Hezbollahu i ustanowieniu pokojowych stosunków między krajami. I o tym już teraz.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 A gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Czy ta zapowiedź rozmów pokojowych z Libanem to dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość. Rozmowy mają się odbyć w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. To są takie jakby przedstępne rozmowy. Będzie w nich brał udział ambasador amerykański, przepraszam, ambasador izraelski w Stanach i ambasador Libanu w Stanach. No takie spotkanie kurtuazyjne, z tego to jest, to jest istotne. Natomiast nie spodziewałbym się szybkiego rezultatu jest zbyt dużo rozbieżności, zbyt dużo problemów. Też nawet jeżeli w samym Libanie było jak najbardziej środowiska świeckie, środowiska, które gdzieś widziały swoje orientacje, czy to na świat zachodni, czy to też nawet czy to nawet na Izrael, to już od 2023 roku od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, te środowiska już praktycznie mają coraz mniej znaczenie albo w ogóle już są zupełnie marginalne. Emocje są takie, jakie są. Więc, więc dobre jest to, że ta że te rozmowy będą. No i też Benjamin Netanyahu nie chciał doprowadzić do chyba najważniejszej sytuacji, mianowicie nie chciał, żeby to e, Abbas Algarczy, Minister Spraw Zagranicznych Iranu, w pewien sposób zakończył mu wojnę i tym samym sposobem pokazał, że Hezbollah tak właściwie ma drogę wolną do przejęcia Libanu. No właśnie, ja to chciałbym zapytać, ponieważ to mają być rozmowy pokojowe z Libanem. E, czy rozumiem, no, nie e, rozmowy pokojowe z Hezbollahem, a sam Liban na Hezbollah wpływ ma żaden. W związku z tym, do czego mają prowadzić te, te rozmowy. Czy to będzie tak, że z jednej strony Izrael będzie rozmawiał z Libanem, a z drugiej strony dalej zrzucał bomby, bo będzie próbował wy, wyeliminować Hezbollah albo powstrzymać Hezbollah? No, mam nadzieję, że, że tego wariantu nie będzie. Z tego względu, że um, Hezbollah jest częścią libańskiego establishmentu, ale my mówimy o Hezbollah jako partii politycznej. Ponieważ jak to w świecie islamu, Hezbollah jest to modelową organizacją, czyli że ma i skrzydło bojowe, i skrzydło socjalne, i skrzydło polityczne. I w w obecnym rządzie w libańskim Hezbollah ma chyba trzech ministrów, trzech czy czterech ministrów, no i czternastu posłów w parlamencie. Tak więc, ale szyici są największą grupą konfesyjną w Libanie i tak właściwie jest tak, że to Hezbollah przykrywa czapkami wszystkich swoich, powiedzmy to, konkurentów politycznych, no bo jest największą partią i też ma największe zaplecze, no i też ma wpływ, ponieważ jest silniejszy niż państwo. Tak więc, tak więc, tak więc to, jest, to jest o tyle istotne, że rozmowy Izraela z, z rządem w Libanie a częścią tego rządu też jest Hezbollah. Mhm. To, jest, to jest dobra koncepcja. Natomiast e, chodzi o to, czy e, warunki, które zostaną uzgodnione w trakcie tych rozmów, czy też kolejnych, czy całej serii rozmów, a czy się spodziewam serii rozmów, będą wykonalne, to już jest zupełnie co innego z tego względu, że rząd rządem, ale Hezbollah dalej, dalej panuje. Czy do tego czasu trzeba spodziewać się również bardziej intensywnych ataków ze strony Izraela, no bo będzie próbował ym, ugrać jak najwięcej, podejść do tych rozmów z tej pozycji dominującej? To znaczy, e, istota jeśli chodzi o Liban jest taka, że Hezbollah może wojować z Izraelem ile tam rakiet, ilu ma tam bojowników. Oni to jest dla nich tak jakby święta sprawa. Natomiast słabym punktem Hezbollachu jest polityka libańska. Hezbollah przynajmniej w dawnym kierownictwie zarządzanym przez Hasana Nasrallaha, charyzmatyczną postać, miał taki, znaczy miał taki paradygmat żadnej wojny domowej. Mhm. że nie może być żadnej wojny domowej i to jest taka świętość w Libanie, że często państwo ustępowało Hezbollahowi w imię tego, żeby nie było wojny domowej. Teraz w chwili obecnej, jaka będzie sytuacja po tej wojnie, czy już w chwili obecnej, jaką mamy w trakcie tej wojny, to, to jest temat niewiadomy. Natomiast Nataniachu tutaj gra nie dlatego, żeby mieć e, powiedzmy to stosunki po to, żeby w przyszłości pojechać do Bejrutu i iść do ekskluzywnych, eleganckich butików i kupić coś żonie, tylko chodzi im raczej o to, żeby Liban w chaos. Ponieważ to, co ustali z, to, to, to, co obecny rząd ustali z Izraelem, no to nie będzie egzekwowane przez Hezbollah. Albo będzie z wielkimi oporami. Izrael chce rozbrojenia Hezbollahu. To rozbrojenie jest tematem każdych posiedzeń, każdych spotkań od lat i od dekad. I nigdy to się nie udaje. Natomiast Izrael sam dostarcza bardzo dobrych argumentów ku temu, żeby Hezbollah się nie rozbroił. Tak? No, bo my, my patrzymy... Tutaj nie możemy patrzeć na bliski Wschód jak na Europę. To są nie, nie tylko relacje izraelsko-libańskie, ale też generalnie kwestia irańska, kwestia syryjska, kwestia gazy. Pamiętajmy o tym, że tutaj cały, cały Bliski Wschód wie, co się stało w Gazie i nie, chce, i nie chce mieć tego samego u siebie. Tak więc, tak więc sam Benjamin Netanyahu nie wzbudza żadnego zaufania do tego, żeby jakikolwiek, powiedzmy to, swoje sprzęta wojenne, jakikolwiek by one nie były, oddawać. A jednocześnie tworzy strefę buforową, zmusza ponad milion ludzi do tego, żeby się żeby opuściła te tereny, jednocześnie zaznaczając, że nie będą mieli prawa powrotu do tego, no de facto to jest to pewnego rodzaju zajęcie cudzego terytorium. Tak, to jest zajęcie cudzego terytorium, z którego notabene Hezbollah wyzwolił w 2000 roku, ponieważ był, południowy Liban był okupowany przez Izrael w latach 82-2000 i to Hezbollah tak właściwie doprowadził do wyzwolenia z perspektywy um, i przywrócenia tego, tych terenów pod władzę w Bejrucie. To jest, właśnie to jest, to jest cała ta zawiłość tych, te, mm. tych wszystkich spraw i też niuansów. Natomiast tutaj akurat pan redaktor wspomniał, że z Izraela wychodzą naprawdę bardzo zatrważające komunikacje, tak? nawet jeżeli Benjamin Netanyahu e, nie mówi wszystkiego, co myśli, to niestety w izraelskim establishmentie przede wszystkim czy to Smotrich, czy to Bengwir, czyli Minister Spraw Finansów, czy to Minister Spraw Wewnętrznych, czy to, czy to Minister Obrony, KAC oni się nie krępują i oni naprawdę mówią straszne rzeczy, tak? Tutaj Smotrich, e, e, czy Minister Spraw fin e, Finansów, którego zresztą syn został ranny przez Hezbollah w obecnej wojnie e, e, już zapowiedział budowę osiedli żydowskich w, w w południowym Libanie, tak? Więc... Czyli będą robić dokładnie to samo, co robią w Gazie. <krafy> I teraz już na zachodnim brzegu, ponieważ dzisiaj zresztą izraelski rząd cichaczem, tak właściwie świat patrzył na Iran, świat patrzył na wielką wojnę, a izraelski rząd zatwierdził budowę 34 osiedli na zachodnim brzegu. Tak więc tak więc, ten, tak więc widzi pan redaktor na Bliskim Wschodzie i w Libanie nie ma żadnego zaufania co do, co do jakiejkolwiek woli i też możliwości. Nie tylko pokojowej, ale w ogóle spokojowej, jeśli chodzi o Izrael. Jaki wpływ na Benjamina Netanyahu? ma Donald Trump. No cóż, powiem tak, Benjamin Netanyahu nigdy nie zostawi Donalda Trumpa. Oczywiście, oczywiście do momentu, w którym on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. bo jak będziesz kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, to, to Benjamin Netanyahu umieści na swoich mediach społecznościowych zdjęcie z tym, o, nowym prezydentem Stanów, Stanów Zjednoczonych. E, to, jest, to jest o tyle istotne, że e, Donald Trump wie o tym, że, póki, że na pewno Bibi, jak pierwotliwie się określa izraelskiego premiera, nie wbije mu noża w plecy, ponieważ są tak jakby uzależnieni od siebie. Ja wiem o tym, że teraz media tutaj doszukują się inspiracji na Netanyahu, jeśli chodzi o całą tą wojnę. Um, mi się wydaje, że to to nieprawda? Ta... Mi się wydaje, że chyba trzeba by było raczej, e, znaczy raczej historycy powinni się tym zająć w pewnym, w pewnym momencie, z tego względu, że gdyby ta wojna irańska była udana, to nikt by nie słyszał o żadnym Benjaminie Netanyahu. A nieprawdą jest to, że e, przed wybuchem tej wony, wojny Benjamin Netanyahu przedstawił plan e, Donaldowi Trumpowi, przedstawił e, po kolei jak będą wyglądać e, bombardowanie i ataki na e, Iran, jak e, zostaną e, najważniejsze władze, ze Iranu zostaną zlikwidowane i w ich miejsce wejdzie Rezi Pachlawi, syn słynnego Szacha i to on teraz będzie tym, nazwijmy to, nowym przywódcą Iranu i Iran stanie się znowu pro-zachodni, powrót do lat tam 60 -tych, 70 -tych. i na to wszystko Donald Trump miał powiedzieć, no ten plan ma ręce i nogi. No właśnie, bo Benjamin Netanyahu sprzedawał pewną wizję, ale Donald Trump wcale nie musiał kupować. To jest, właśnie, to jest właśnie ten problem, tak jeśli chodzi o te relacje. Bo to, że Benjamin Netanyahu patrzy w swoich bardzo wąskich kategoriach, a on jest premierem małego kraju i tutaj ma swoje interesy też bardzo partykularne, które nie są rozłożone. Amerykanie z drugiej strony są jednak mocarstwem światowym i inaczej tutaj pewne sprawy postrzegają. Komentując całą tę wojnę irańską, ja patrzę, cały czas podkreślałem to, że są różnice bardzo duże pomiędzy Iranem i Izraelem. To znaczy, jeżeli, i, znaczy, przepraszam, Amerykanie Kanami i Izraelem. Jeżeli Amerykanie mogli zrobić tak zwanego deala w każdej chwili i z, każdym, i z każdym w Iranie, ponieważ likwidując potencjał nuklearny, a ich najbardziej potencjał nuklearny interesował, oni Amerykanie już miało to, mieli tak właściwie pole position do jakichś tam rozmów. Natomiast Izrael musiał iść o wiele dalej. O wiele dalej, ponieważ Izrael właśnie chciał albo tego Pachlawiego, czyli syna ostatniego Szacha, który jest no, dość mocno niefortunny politycznie, tak to powiem, albo tak właśnie doprowadzenie do tego, żeby aby w Iranie kamień na kamieniu nie został. Tak więc, tak więc tutaj te różnice były naprawdę bardzo duże. No i też wydaje mi się, że Donald Trump chyba poszedł w w po połowie, to znaczy z jednej strony reżim irański się utrzymał i to jest duża zasługa tego reżimu i te, też trzeba, trzeba się przy, przeanalizować jak bardzo być może Iran tak właściwie sprzedał dezinformację na świat odnośnie swojej własnej kondycji. To być może jest to po prostu jakaś taka e, operacja traski, Związek Radziecki tak sprzedał taką, p, taką wizję, że sprawie są podające i, i tam ten. Więc, więc, więc być może tutaj światu świecie powinien zastanowić troszeczkę jak tam do tego, do, do tego Iranu p, podszedł. Iran Przetrwał, reżim irański przetrwał, no i to jest problem dla Benjamina Netanjahu. ponieważ on już miał pewne sprawy ułożone i co więcej, ten reżim wychodzi z obronną ręką i już jest bardzo mocno wpływowy na pewne realia, to znaczy Benjamin Netanjahu chciałby, żeby kraje Zatoki perskiej były tak jakby bliżej jego orbity. Podkreślam, mm -hmm. bliżej, jego, bliżej, bliżej orbity izraelskiej. Natomiast w chwili obecnej no niektóre kraje zatoki Perskiej które bardzo mocno otrzymały ciosy, bardzo potężne, myślą bardziej pragmatycznie... Arabia Saudyjska, Katar. Tak. I myślą pod tytułem, dobrze, jeżeli nas Amerykanie nie chronią, a Izrael nas tutaj w jakieś awantury wplątuje, no to trzeba się dogadać z Iranem. Że aż w ten sposób. Że aż w ten sposób, tak. No bo e, tutaj, tutaj też mieliśmy pewną ekspozycję, ekspozycję sił. Oczywiście Ameryka jest największą potęgą militarną w dziejach, tak? Natomiast e, właśnie takie kraje jak Katar czy też Arabia Saudyjska, no myślą o sobie, tak? E, nie chcą mieć problemów z Amerykanami, ale też nie chcą być bombardowani w imię Ameryki. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest o tyle istotne. Dubaj Więc, nie chce u siebie irańskich dronów. E, Dubaj jest, a ni, niestety Dubaj ma troszeczkę inną filozofię. Dubaj chce być bez bez podporządkował swoje interesy Izraelowi i Amerykanom, no i w, w, tak, w tak właściwie zawieszenie broni Dubaju nie obowiązuje. Mm -hmm. To jest to, jest, to, to tak właśnie to, i, to, i, i co więcej, tutaj, jeżeli przed tą wojną mieliśmy tak jakby. U, pewne spoiwo krajów arabskich i Izraela wobec zagrożenia irańskiego. W chwili obecnej, w związku z tym, że te zagrożenie, prze, znaczy jest dalej, tak, ale wiadomo, że Amerykanie raczej już do Iranu nie będą się e, w Iranie angażować kolejne dekady. Niektóre kraje arabskie wiedzą o tym, że lepiej się jednak dogadać z Iranem, na przy, a Emiraty Arabskie dalej tutaj stoją, w, to, w starej swojej przedwojennej polityce. No i dzisiaj, dzisiaj po prostu drony lecą na Dubaj też, e, ale to drony nie z Iranu, tylko z Iraku. Dlaczego? Ponieważ w Iraku są milicje irańskie, proirańskie, które oficjalnie nie mają nic wspólnego z Iranem. No i się rozpoczęła zabawa. Okej, okay, to, to jak ta zabawa będzie dalej postępować, jak pan to widzi? To znaczy, punktem numer 10, o którym tak właśnie e, już, znaczy już wspominałem, czyli to, że ta wojna ma być zakończona na wszystkich frontach, tak? Tego chcieli Irańczycy tego. Na nie wszystkich się... frontach, czyli na froncie libańskim również. Tak. I o... tylko że Netanyahu, wyciągając wojnę i, libańską e, z tego dziesiątego punktu doprowadził do tego, że iracki, że pro irańskie milicje w Iraku na przykład uznają, że one też są wyciągnięte. Z tego, z tego dziesiątego punktu, czyli że de facto do, do sobotniego spotkania J.D. Vance'a z irańską delegacją, te, te inne punkty, te inne i te inne fronty dalej są aktywne i właśnie Emiraty Arabskie mają, właśnie, tak jakby płacą, płacą za to politykę, którą też Benjamin Netanyahu uprawia, i to, są z, i to z perspektywy Iranu jest celowe. Znaczy, oni celu, być może ten Dubaj w perspektywie jakiejś, to Iran będzie chciał całkowicie zgładzić. Czy mieli wszyscy świadomość, jak wiele szuflad e, ma ta szafa i jak wiele szuflad zostanie e, otwartych i jak bardzo ciężko będzie domknąć te, te, te szuflady, rozpoczynając ten konflikt? Donald Trump, Stany Zjednoczone miały tego świadomość? To znaczy, no... To jak... Bo jakby mam taką wrażenie, takie wrażenie, że, że ta puszka została otwarta. Tak, że, że ona została zosta otwarta. I e, tylko tak, bo, bo, ja bez, bo, e, bo, e, bo pamiętamy jak 26-27 lutego, kiedy to e, wszystkie państwa tak, e, ogłaszały nakazy ewakuacji z trzech krajów. Liban, Iran... Izrael. Tylko proszę, proszę wziąć pod uwagę to, że ta wojna zaczęła się de facto w Emiratach Arabskich. Znaczy, były pierwsze rakiety, które poszły na Iran, a Iran automatycznie przeniósł tą wojnę na kraje Perskiej. Momentalnie. Tak, tak właściwie zanim cokolwiek poleciało na Izrael od razu szło na kraje, kraje, kraje Perskiej i to było z ich perspektywy genialne, ale tego nikt nie przewidział. Znaczy... No to było skierowane na amerykańskie bazy. Tak, tak. Tylko, że chodzi o to, że Irańczycy zawsze się tłumaczą tym, że ich celność czasami bywa zwodnicza. No to, to, to, to, to, to pokazuje tą żelazną logikę e, Iranu. To znaczy oczywiście no już nie można mieć e, powiedzmy to, e, to bo że jest kwestia matematyki i fizyki, czy ta celność irańskich rakiet jest e, tak słaba, że, że jaka trafiła w hotel w Dubaju. No nie wiem. Ale, albo intencji. A, albo intencji, tak. Ale, ale chodzi mi o to, że w ten sam sposób bo, bo gdyby, wydaje mi się, że gdyby Amerykanie i Europa i służby, i służby wywiadowcze przewidywały to, że ta wojna od razu dotknie Zatoki Perskiej. Wydaje mi się, żeby były nakazy ewakuacyjne dla swoich obywateli również, ponieważ w Dubaju szczególnie utknęło kilkaset tysięcy ludzi, dużo turystów, dużo influencerów i proszę zobaczyć jaki to był genialny ruch z, z perspektywy Iranu. Ci ludzie, ci influencerzy, którzy tam utknęli w tym Dubaju, co zrobili? Zrobili korespondencję, zrobili relacje medialne do swoich krajów i jeszcze, jeszcze zrobili większą presję w tych swoich krajach. Także szczególnie jeśli chodzi o kraje zachodnie, ale kraje, kraje niezachodnie, czyli powiedzmy do tego Global South też mają podobne problemy, bo bardzo dużo, wiele milionów, czy to Pakistanczyków, czy to Filipińczyków, czy to z innych krajów ludzi tam pracuje i oni też dzwonili do siebie do krajów, też łączyli się ze swoimi mediami i sprzedawali tę wizję strachu tego, co, do tego po prostu jak Iran jest potężny. To, jest, to, jest, to, też było, to też było bardzo sprytne, ale moim zdaniem to było zupełnie nie do przewidzenia, znaczy tego chyba Amerykanie i Izrael nie przewidzieli, bo Izraelscy, Izraelscy influencerzy i, i biznesmeni, Wysoko, około 4000 Izraelczyków było w Dubaju wtedy, a oni nie mogli wejść do autobusu i przechodzić przez Arabię Saudyjską. To proszę mi powiedzieć, kiedy Donald Trump ogłasza spektakularne zwycięstwo, kiedy na dwa tygodnie zostaje zawieszona broń, kiedy czekamy na rozmowy pokojowe i doprowadzenie tego konfliktu do końca, do, do, do jakby tego finiszu, to dlaczego statki cały czas nie płyną przez cieśninę Ormus? Dlaczego ropa nie spadła do poziomu tego, z którego znaliśmy sprzed wojny, czyli w okolicach 70 dolarów, a utrzymuje się... No okej, okay, spadła poniżej 100 dolarów, ale wciąż jest bardzo wysoka. Dlaczego bak w moim aucie cały czas kosztuje tyle, ile kosztuje, skoro Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę? To znaczy tak, no, rzeczywiście Donald Trump ogłosił zwycięstwo, Donald Trump nawet jak przegrywa, to, to wygrywa. Natomiast i też Może znaczy, bo... liczby mówią zupełnie co innego na, na mówią... stacji paliw. No, tak, no, tylko też, tylko też tą wojnę nie można tak jakby e, e, zarynkowo co jest. Z tego względu, że oczywiście e, wyszliśmy z tego pułapu, w tym to Donald Trump ogłosił zagładę cywilizacji, tak? czyli to wszyscy w, chyba większość świata wyczekiwała te, po prostu rozwiązania nad atomowego, tak, no bo to też jest tak jakby było uwzględniane, e, więc, ale wydaje mi się, że po prostu pewna formuła jeśli chodzi o tę wojnę się wyczerpała po prostu się wyczerpała, jeśli chodzi o um, możliwości Amerykanów, które dalej pozostają potężne, dalej tutaj Amerykanie mogliby doprowadzić do tego, że po prostu z tego Iranu nic by nie zostało. Natomiast to też, to, to, to też nie było ich celem. Iran przetrwał, Iran pokazał to, że um, jest bardzo groźny i to, że te zapowiedzi, które wielu komentatorów przed tą wojną i też prze, przez lata ostrzegało do się Iranu, było jak najbardziej uzasadnione. To, że po prostu Iran jest, jest bardzo poważny, bardzo groźny oczywiście ma wielkie deficyty. Ja bym porównał ten... E... No to jeżeli nie Stany Zjednoczone, to Iran wygrał tę wojnę? W pewnej perspektywie Iran nie... Znaczy tak, z perspektywy reżimu irańskiego, który się utrzymał, który doprowadził do sukcesji, który doprowadził do utrzymania swojego terytorium i do tego, że zęby swoich sąsiadów zostały powybijane albo mocno poobijane, który doprowadził do tego, że autorytet Izraela dość mocno upadł w regionie, to z perspektywy pewnej, jeżeli będzie dobry deal polityczny, ten, który rozpocznie się w sobotę w Islamabadzie, no to Iran będzie mógł uznać, że jest wygranym tej wojny. Natomiast ja wcale bym nie mógł powiedzieć, że Amerykanie tutaj jednoznacznie kategorycznie przegrali. Znaczy, to jest, Ja bym to porównał do meczu piłkarskiego pod tytułem Argentyna-San Marino. Mhm. To znaczy, Argentyna to oczywiście Stany Zjednoczone, San Marino, Iran, tylko że ten mecz się kończy w 95. minucie bramką 1 do 0 ręką Messiego. Czyli, że generalnie tutaj mamy tak jakby po takim, po takim widowisku świat prawda, oglądający to widowisko widzi to, że... I oczywiście w trakcie tego meczu byłoby i słupki, i poprzeczki, i bramkarskie mm -hmm. interwencje, argentyńskiego bramkarza oczywiście. Więc, więc tutaj świat by widział troszeczkę inną relację sił oczywiście. E, silniejszy jest silniejszy, ale ten słabszy wcale tutaj nie jest bezradny. I to, i to nie pozostanie bez, bez, bez wpływu. Też proszę zobaczyć kolejną rzecz. E, co dwa dni mieliśmy de, de facto w trakcie tej wojny nową koncepcji Donalda Trumpa. Nowa koncepcja, tak? czy to inwazja lądowa, czy, e, czy tutaj, że nie chodzi o obalanie reżimu, czy że gdzieś na Ormos, tak. E, co dwa dni coś, e, coś nowego Donald Trump sam sobie zaprzeczał i, miał, i wychodził z nową koncepcją. Iran, e, Isla, e, Islamska Republika, e, z e, ustami swojego ministra spraw zagranicznych, który stał się bohaterem teraz, szczególnie na tak zwanym globalnym południu, e, w, od początku wojny wyszła z dziesięcioma punktami i się trzyma tych, tych, tych, tych, tych, tych dziesięciu punktów. I tak te 10 punktów w jakiejś tam formie będą też podłożem do negocjacji, a w tych, a w tych punktach jest m.in. zawarte to, żeby uregulować się w kwestiach atomowych, uregulować się w kwestiach embarga, uregulować się w kwestiach sprzedaży i być może w przyszłych relacjach, no bo ta wojna też może doprowadzić do tego, oczywiście ja nie wiem czy za czasów Donalda Trumpa. Ale być może, jeżeli następcą będzie J.D. Vance, no bo to, ta, ta postać jest, nie, jest niezwykle istotna, że kiedyś tam niedalekiej przyszłości być może zostaną całkowicie uregulowane relacje amerykańsko-irańskie i że ambasada amerykańska w Teheranie wzięta w 79 roku przez tłum przez studentów irańskich zostanie oddana Amerykanom już na użytek nie muzealny, tylko po prostu do, do pracy administracyjnej. Pewnie powstanie kolejny e, film o tym, co działo, co, co robili Amerykanie w Iranie. E, jeżeli... Amerykanie odsunęli w perspektywie czasu zagrożenie nuklearne ze strony Iranu. Zostawią region na jakiś czas. Wycofają się. Izrael dalej będzie prowadził swoją politykę. Co wydarzy się? Co może się wydarzyć w regionie? Jaki pan scenariusz widzi w tym momencie dla, dla Iranu? Jeżeli Amerykanie stamtąd się po prostu wycofują. Znaczy, y Iran, jeżeli pójdzie drogą, powiedzmy to taką, u, że, znaczy, ja, znaczy tak, ja bym chciał, żeby Iran poszedł drogą, jako Arabia Saudyjska poszła w 2015 roku. To znaczy, w 2015 roku w Arabii Saudyjskiej przyszedł do władzy Mohammad Bin Salman i on bardzo dużo zmienił. Obojętnie od tego, jak oceniamy te, tego zmian, to generalnie Arabia Saudyjska stała się krajem otwartym, turystycznym, największe zawody sportowe i tak dalej, tak dalej. To, że Iran też ma szansę pójść w tym kierunku, przy tym Arabia Saudyjska nic nie zmieniła formalnie, to znaczy dalej jest policja religijna i dalej są te wszystkie atrybuty, tylko po prostu to nie działa, tak albo nie jest po nakierowane to w ten sposób. To jest jedna, to jest jedna rzecz. Iran, dru druga rzecz ma optymistyczna jest taka, że Iran może pójść drogą do Korei Północnej i to jest, i to jest bardzo mocno niepokojące. E, konflikt izraelsko-irański w, te, w tej postaci jest stały. On będzie stały. E, Iran najprawdopodobniej na chwilę obecną o, o nie, przestanie być tutaj w, e, aktywny na odcinku palestyńskim. E, Izrael tak właściwie będzie konsumował kwestię palestyńską e, samodzielnie wedle tego, jak tam Amerykanie im będą pozwalali. Natomiast e, to, że kiedyś tam, ja przewiduję to, że po prostu Bliski Wschód będzie podzielony na trzy bloki. Tak jak kiedyś Europa była podzielona na, powiedzmy to w 17, 18, 19 wieku, tak, był, była Francja, była, byli Habsburgowie, tak, i, by, i była Wielka Brytania. Więc, więc teraz ja też, też przewiduję, że będą trzy bloki, to znaczy będzie blok izraelski, czyli Izrael i kilka krajów arabskich. Będą, będzie, czyli to, to takie jak Emiraty Arabskie, będzie blok turecki i to tutaj jest to, to, to, to jest niezwykle stręczny Turcja, Arabia Saudyjska i blok irański, tylko że blok irański, to czyli, że niektóre kraje arabskie będą tak właściwie kursowały do Teheranu po błogosławieństwo swojej władzy, no bo tak to będzie wyglądało. A z drugiej, a z drugiej strony e, też te ta aktywa takie jak Hezbollah, e, o którym my rozpoczęliśmy naszą rozmowę, no to miało być to wszystko zgładzone, a niestety ja widzę to, że przed nimi może być świetlana przyszłość, ponieważ to, co Izrael zniszczył w trakcie tej wojny w Libanie, zostanie odbudowane między z pieniędzy, które Iran będzie pobierał z myta za Cieczony Ormos. Czego do tej pory nie robił? Czego do tej pory nie robił. Co oznacza, że za ropę będziemy płacić jeszcze więcej. Czy może pojawić się scenariusz, w którym? To zaufanie do Stanów Zjednoczonych w regionie ze strony sojuszników zostało naruszone i pewnego rodzaju słabość została obnażona Stanów Zjednoczonych. Czy może się pojawić z kolei zagrożenie dla Arabii Saudyjskiej, dla Kataru ze strony Iranu i państw regionu, bo po prostu poczuli krew, poczuli zew możliwości? jest takie realne zagrożenie, to, że e, Amerykanie tak właściwie, no bo Arabowie płacą, no kolektywnie, kolektywnie, te państwa płacą Amerykanom za bazy amerykańskie, które były celem ataków. Tak? To które jest, miały zapewnić bezpieczeństwo. Które miały zapewnić bezpieczeństwo, tak. Wedle różnych koncepcji Donalda Trumpa e, to jest to, że jeszcze to Arabowie mają zapłacić e, za koszta tej wojny, e, a jeszcze wedle innej koncepcji Iran domaga się odszkodowania wojennego. Więc też się pojawiają komentarze, że Arabowie zapłacą też odszkodowania skodowanie wojennej radowi, więc, więc, więc ale tutaj to już oczywiście cierpliwość już dobiega kresu, jeśli chodzi o pewne sprawy, no bo sprawa zasadnicza, no nie można płacić haraczu i się nie wywiązywać, no bo no bo, no bo się wtedy płaci komuś innemu ten haracz, tak? Ja celowo Płacimy tego... za ochronę, domagamy tak, się ochrony. Tak, no bo ja celowo używam słowa haracz, z tego, bo haracz jest słowem tureckim, ale właśnie z Bliskiego Wschodu, więc oni doskonale rozumieją o co chodzi, bo to jest normalne. Jak się jest słabszym, to się trzeba płacić silniejszemu, właśnie za ochronę. I to nagle czegoś takiego nie nie ma, tak? Więc, więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kraje Perskiej został wplątany w nie swoją wojnę de facto, no bo to była wojna izraelsko-irańska, oczywiście z Ameryką, tak, ale tutaj główny ciężar, jak się okazuje, to ponosiły kraje naftowe, no bo poprzez te ataki Iran zestabilizował się tą gospodarkę, zestabilizował region i tak właściwie sobie otworzył pole position do dalszych działań, więc, więc, więc oni tutaj są naprawdę tak jakby w tej sytuacji, tylko że druga rzecz, tylko jest kolejna rzecz. Iran. Wykazał, bo, bo ja też nie chcę tutaj, tak jakby chwalić tego reżimu, bo, bo, bo, bo, to jest, bo chodzi o to, że Iran to jest państwo. Państwo w naszym rozumieniu europejskim nawet. Czyli, czyli jeżeli w Iranie przedwczoraj zostały zrobione takie ludzkie łańcuchy na mostach, na elektrowniach, ponieważ sami ludzie, obojętnie od tego, czy tą władzę tolerują, czy też nie, to jednak mają tożsamość narodową, mają tożsamość tak właściwie swojej cywilizacji, swojego państwa. Tak jeśli chodzi o kraje arabskie, to by było niemożliwe zupełnie do wykonania. To Iran właśnie też wykazał, znaczy wykazał to, tą siłę, że oni są w stanie ponosić, ponosić, tą, ponosić tą, tą, tą kwestię, więc Kraje arabskie, kraje całe, w ogóle Bliskiego Wschodu, no jest, jest to obca koncepcja. Tak? Opcja koncepcja, poza oczywiście Turcją i Izraelem. To też mm. są takie jakby te, te wyjątki, więc wydaje mi się, że Stany Zjednoczone o, być może zmieniły zmienił się o tyle ta optyka, że już nie ma powiedzmy tutaj soft poweru jakiegokolwiek, tylko że Amerykanie mogą powiedzieć kilku krajom arabskim, dobra, musicie dalej płacić, ponieważ ty też masz brata. Tak? A, brat, a brat nam zapłaci, jak, jak zdobędzie władzę. Ta sprawa na pewno się tak szybko nie zakończy. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję to bardzo. jest Wieczór w Polskim Radiu 24. Więcej na ten temat na pewno w sumie wydarzenie. Reklama. Ależ się...